Biotektor: Tomasz Bot, czytał autor: Muzyka B333. Produkcja, nagranie, edycja i mastering high definition: Bartłomiej Kuźniak, studio333.net. Biotektor dostępny jest także w formie tekstowej i dźwiękowej na stronie Archiwum Studio 333 pod adresem https 2. ukośnik, ukośnik studio333.net ukośnik biotektor. A także na https ⁇ ukośnik ⁇ ukośnik ukośnik, ukośnik details ⁇ ukośnik małpa studio 333 ⁇ podkreśnik archives i https 2. ukośnik ⁇ ukośnik studio 33.bandcamp.com. Zapraszamy do zapoznania się z otwartym dla każdego archiwum Studio 333, gdzie oprócz wielu propozycji muzycznych znajdą się kolejne części biotektora. HTTPS, dwukropek ukośnik, ukośnik studio333.net, ukośnik archives.